Rolnicy z reguły dzielą się na tych, którzy są zwolennikami nowości uprawy bezorkowej i tradycjonalistów, czyli tych, którzy uznają wyższość uprawy orkowej nad bezorkową. Pan sam mówi, że jest Pan zwolennikiem orki, a jednak zarządza Pan gospodarstwem, w którym uprawia się bezorkowo. Mało tego, od niedawna, i co warte podkreślenia, z bardzo dobrymi rezultatami. Jak to się stało, że Osoba tak przywiązana do orki jak pan zgodziła się na to, żeby uprawiać bezorkowo. Ja jestem tylko kierownikiem gospodarstwa, jestem wykonawcą woli właścicieli. To jest jeden czynnik, ale są jeszcze inne czynniki, które zarówno właścicieli, jak i mnie osobiście przekonały do poszukiwania nowocześniejszych technologii, które poprawią efektywność upraw poszczególnych roślin. W tym gospodarstwie, które mam tutaj przyjemność zarządzać, głównym czynnikiem decydującym o tym, żeby wybrać rozwiązania, wybrać technologię bezorkowo, decydowało zużycie paliwa i ukształtowanie terenu w danym gospodarstwie i mozaikowatość. Mamy gleby od trzeciej klasy do szóstej klasy. Po zasianiu, przy technologii orkowej, różnie to bywało. Nie zawsze trafiło się, zarówno przy uprawie rzepaku, jak i przy uprawie pszenicy, nie zawsze się dopasował tak, że odpowiednie warunki wilgotnościowe były w glebie. Zwłaszcza, że tutaj wiemy, że teren jest dosyć mocno pogórkowaty. Podejrzewam, że robiły się łysiny, tak? Łysiny się robiły, a jeszcze jest taka właśnie anomalia, że zazwyczaj na tych górkach to jest glina. Nie ma jakiejś bardziej takiej przewiewnej gleby, tylko odwrotnie. Anomalia, typowa anomalia na górkach. Glina. Jeśli w glinie nie ma odpowiedniej wilgotności, w tym okresie co najmniej 10 dni od zasiania, no niestety łysiny się tworzyły. Można było zapobiec temu, kiedy z doświadczenia wiemy, że gdzie są te górki, gdzie są gliny, gdzie te łysiny występowały w poprzednich latach, można było temu w pewien sposób zaradzić, ale to się wiązało z kosztami. Potrzeba było po wykonaniu orki, kiedy na całej powierzchni można było wykonać zabieg załóżmy takim karierem na całej powierzchni raz, to na takich górkach, żeby dopieścić, jak ja to nazywałem, doprowadzić do odpowiedniej struktury, żeby był siew jednolity, to proszę Panią cztery razy. Cztery zabiegi trzeba było wykonać, żeby to wszystko przygotować do odpowiedniego siewu. No, czyli cztery to razy się, więcej paliwa? Dosłownie to się wiązało z paliwem. Powiedziałem, to tylko można było załagodzić te skutki tego mhm. wszystkiego. Teraz wybierając technologię bezorkową, kiedy właściciele zakupili odpowiednią maszynę, która się nazywa top down firmy Wadersztat. Po tym jak ta maszyna pracowała w polu i jaki efekt był po przejechaniu tej maszyny można zdecydowanie powiedzieć, że ja jako ten tradycjonalista, który tylko lansował uprawę Orkowo jestem przekonany, że właściwą decyzję właściciele podjęli kupując taką maszynę i przechodząc na technologię bezorkową. Powtórzę, odpowiednia maszyna zdecydowała o tym, bo kiedy wcześniej próbowaliśmy na pewnych powierzchniach robić siewi na bezorkowych, takiego efektu żadna maszyna nie dała. Czy to był karier, czy to był kultus typowy. Ale właśnie, bo słyszy się z wielu stron, że uprawa bezrokowa jest lekarstwem na suszę. Całkowicie, całkowicie to potwierdzam, że to jest lekarstwo na suszę, ponieważ nie doprowadza do przesuszenia gleby. wierzchniej warstwy gleby nie doprowadza do przesuszenia, bardzo dobrze miesza resztki pożniwne, ale wszystko to jest w ramach tych 23 czy 24 cm, czy 20. Wszystko zależy od nas jak na jaką głębokość chcemy tą maszynę wprowadzić i wymieszać resztki i przygotować do Siebu. Bo de facto działamy na tej samej głębokości co oralibyśmy tak? Oczywiście, bo tylko orka... że innym narzędziem tak. niech pan powie różnica pomiędzy tymi kultywatorami, które używaliście wcześniej, które nie spełniły do końca waszych oczekiwań a tutaj tym agregatem top down jakby na czym polega jego wyższość no, w końcu to dosyć polega... podobne tak. maszyny. Na tym polega wyższość że można tak powiedzieć, że ta maszyna najnowocześniejsza najnowsza top down to jest w pewnym sensie połączenie kariera firmy Wadersztat z kultusem firmy Wadersztat w pewnym sensie tak ale przez tyle lat doświadczeń produ jako producent jako firma Wadersztat doprowadzili jeszcze do tego że odpowiednie ustawienie części roboczych odpowiedni materiał części roboczych to powoduje inne wymieszanie gleby. I przede wszystkim nie odwracanie tego i nie wystawianie na działanie słońca. Czy to czy by wszystko to się działo w głębne takie? Tak, wszystko się działa w ramach tych 23 czy 20 czy 18, jak to sobie, jak użytkownik sobie życzy. Wszystko w ramach tego. Nie ma całkowitego wywrócenia i podglebia czy nawet tej dolnej warstwy gleby nie ma tego, żeby to wyrzucić na zewnątrz, żeby doprowadzić hmm. to. miesza się, dotlenia się, powietrze dochodzi. W na całej głębokości, ale nie ma operacji słońca i dlatego nie, nie przesusza. Przecież w tym roku na jesieni, jak trzeba było siać zarówno rzepak jak i pszenicę, cały czas susza występowała, cały czas występowała susza. A jednak my zarówno od początku pola do końca pola, czy na tych górkach, czy w dołkach gdzie by nie było, czy to było właśnie nawet lepszej klasy gleba, czy gorszej klasy gleba, wszędzie wschody mamy jednolite. I prosty wniosek. Jeśli co niektórzy sąsiedzi tradycyjnie przygotowywali do uprawy do rzepaku, gorsze efekty mają, to dzisiaj można zauważyć, że to się już wlecze od siewu, że nie jest na przykład ten rzepak, co na naszych polach nie jest ta sama pszenica, co na naszych polach. U nas nie spotka pani na powierzchni pola. 46 hektarów, 40, 30 takie pola mamy. Nie spotka pani łysin albo jakiś tam braku całkowitego wschodu, co ten rok obserwując. U innych to występuje. U nas może nie tak w dużym nasileniu występowały takie rzeczy w poprzednich latach, ale to było kosztem to, co już wcześniej powiedziałem, do pracowywania, do pieszczania, bo wiedzieliśmy, gdzie czego możemy się spodziewać. Tu przejazd, jeden przejazd, nawet nie wskazane jest, żeby coś poprawiać, żeby dwa razy jechać. Jeden przejazd wystarczy i już jest gleba przygotowana, perfekcyjnie pod siech. Zastanawiam się, jakie konkretnie cechy takie konstrukcyjne, czy kształtu, czy, czy, czy ułożenie jakby poszczególnych narzędzi wobec siebie. Które z tych cech są istotne? Które z nich no, decydują, że to tak właśnie dobrze działa, jak Pan sądzi? No, na tym etapie trudno mi autorytatywnie coś konkretnego powiedzieć. Producent już by w tym kierunku bardziej coś miał do powiedzenia. Ja może w perspektywie dwóch lat, trzech lat, to wtedy już my sami jako użytkownicy dojdziemy. Na tym etapie trudno mi coś takiego już szczególnego powiedzieć. A co Pana uwagę najbardziej zwróciło tutaj, jeśli chodzi o elementy konstrukcji? No tak porównując z innymi modelami, czy z innymi producentami. Przede wszystkim układ, części roboczych. Co występuje najpierw? Czy występują talerze na przykład najpierw? Czy dłuta występują? Tu miało duży wpływ na to. Ustawienie, kąt ustawienia do gleby to było istotne moim zdaniem. Tak, nawet, nawet żeby powodować odwrócenie, wymieszanie, ale nie wyrzucenie na zewnątrz. Ale Nie wyciągnięcie tak do góry. Jest, tak, mhm. odpowiednia sprężystość, odpowiednie zabezpieczenie, ale też istotne trzeba przy tej maszynie powiedzieć, że nie mieliśmy zdarzenia, a przecież skutki tej suszy to się zbierały przez inne lata. Oraliśmy różnie było na różną głębokość. Nie zdarza się przy tej maszynie żeby ta maszyna w pewnych momentach kiedy dochodzimy do jakiejś twardszego gruntu żeby jak to mówiąc po chłopsku wychodziła do góry zawsze. na jedną głębokość. Przy kontroli, przy sprawdzaniu nie zdarzyło się, że jeśli mieliśmy ustawiono tą maszynę na 23 cm, bo głównie na takiej głębokości robiliśmy to. Nie zdarzyło się, żeby było inaczej, żeby wykazywało nam pomiar 20 cm czy 18. Jeśli była ustawiona na 23, to wszędzie szło na 23. Trzymało się kursu. Tak jest. Przeciwnicy bezorkowej podnoszą taki argument, że wszystkie oszczędności, które się zrobi na paliwie, się i tak odda w środkach ochrony roślin. Gdyby porównać technologie bezorkowe, które zarówno my, jak i inni stosowali do ubiegłego roku, to skłonny bym był uznać to, ale biorąc pod uwagę tą technologię najnowszą, którą stosujemy w naszym gospodarstwie, maszyno top-down, nie sądzę. Czy tak jakby dochodzimy chyba do takiego wniosku, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, że też nie ma jednej bezorkowej, tylko są jakby różne fazy, trochę lepsza, trochę gorsza i teraz jeśli będziemy porównywali byle jaką bezorkową, z dobrą orkową, no to wiadomo, że będzie na korzyść porządnej technologii. Tutaj dysponując narzędziem, jak sam pan mówi, o klasę lepszym, tak. nie mamy co porównywać? No niestety do tego dochodzi, że ja jako ten, który lansował tylko i wyłącznie uprawy orkowe, mając do dyspozycji tą maszynę i stosując tą technologię, po zastosowaniu tej maszyny diametralnie zmienił zdanie.